Rozdział trzynasty Ludzie są powołani do urzędu wyższego kapłana ze względu na swą wiarę i dobre czyny, aby nauczali przykazań Boga. Melchizedek był wyższym kapłanem. Aniołowie zapowiadają przyjście Pana i gdy przyjdzie on na świat, obwieszczą to sprawiedliwym i świętym. Ponownie chciałbym, abyście sobie przypomnieli, moi bracia, czas, gdy Pan Bóg dał te przykazania swym dzieciom. I pragnę, abyście pamiętali, że Pan Bóg wyznaczył kapłanów do swego świętego kapłaństwa, do kapłaństwa swego syna, aby nauczali ludzi tych przykazem. Kapłani ci zostali więc wyznaczeni do kapłaństwa jego syna, aby przez nich ludzie mogli się dowiedzieć, co mają czynić, aby oczekiwać odkupienia od jego syna. I taki był sposób ich wyznaczenia. Oto Bóg Wiedząc wszystko, co ma nastąpić, powołał ich i przygotował od założenia świata ze względu na ich wielką wiarę i dobre czyny, albowiem mając swobodę wyboru pomiędzy dobrem a złem, wybrali dobro, mając wielką wiarę. Otrzymują więc to święte powołanie, które zostało przygotowane według i razem z ich odkupieniem. I tak otrzymują to święte powołanie ze względu na swą wiarę, podczas gdy inni odsunęli się od Ducha Bożego, znieczuliwszy swe serca i zaślepiwszy umysły. A jeśli by tego nie uczynili, dostąpiliby tego samego wielkiego przywileju jak ich bracia. Inaczej mówiąc, na początku mieli takie same szanse jak ich bracia. To święte powołanie zostało więc przygotowane od założenia świata dla tych, którzy nie znieczulą swych serc, a jest ono możliwe dzięki zadośćuczynieniu jednorodzonego syna, przygotowanego także od początku świata. I tak otrzymują święte powołanie i są wyznaczeni do wyższego kapłaństwa, będącego na wzór kapłaństwa Boga, aby nauczać ludzi jego przykazań, umożliwiając im wejście do jego odpoczynku to wyższe kapłaństwo jest na wzór kapłaństwa jego syna i istnieje od założenia świata innymi słowy nie ma początku dni ani końca lat przygotowane od wieczności na całą wieczność zgodnie z jego wiedzą o wszystkim co nastąpi i taki jest sposób ich wyznaczania najpierw otrzymali święte powołanie a następnie zostali wyświęceni w świętym obrzędzie Przyjmując wyższe święte kapłaństwo A powołanie to, obrzęd i wyższe kapłaństwo Nie mają początku ani końca I tak stają się na zawsze wyższymi kapłanami Mając kapłaństwo na wzór kapłaństwa syna Jednorodzonego syna ojca Który jest bez początku dni i bez końca lat Pełen łaski, sprawiedliwości i prawdy i tak jest. Amen. Jak już powiedziałem o tym świętym, wyższym kapłaństwie, wielu zostało do niego wyznaczonych i stało się wyższymi kapłanami Boga ze względu na swoją wielką wiarę, nawrócenie się i sprawiedliwość w obliczu Boga, albowiem woleli nawrócić się i postępować sprawiedliwie, niż zginąć. Zostali więc powołani do tego świętego kapłaństwa i uświęceni, a ich szaty stały się śnieżno-białe przez krew baranka. I teraz uświęceni przez Ducha Świętego w szatach, które stały się śnieżno-białe, czyści i bez skazy w obliczu Boga, nie mogli patrzeć na grzech bez odrazy. I było wielu, bardzo wielu, którzy stali się czyści i weszli do odpoczynku Pana, swego Boga. Moi bracia, Pragnę, abyście ukorzyli się przed Bogiem, aby wasze czyny świadczyły o nawróceniu, abyście wy także mogli wejść do tego odpoczynku. Ukorzcie się jak ludzie w czasach Melchizedeka, który był również wyższym kapłanem, mającym kapłaństwo, o jakim mówiłem, i który także przyjął wyższe kapłaństwo na wieki wieków. Był to ten sam Melchizedek, któremu Abraham, nasz ojciec, oddawał dziesięcinę, dając mu dziesiątą część wszystkiego, co posiadł. I różne obrzędy zostały dane ludziom, aby przestrzegając ich mogli wyglądać Syna Bożego. Obrzędy będące symbolem Jego prawa, a raczej będące Jego prawem, by mogli oczekiwać od Niego odpuszczenia swych grzechów i wejść do odpoczynku Pana. Ten Melchizedek królował w Salem i poddani Jego czynili zło i popełniali wiele występków. Cały jego lud zeszedł na złą drogę Popełniając wszelką niegodziwość I Melchizedek mając wielką wiarę I będąc powołany na wyższego kapłana Według świętego kapłaństwa Boga Nawoływał ich do nawrócenia I nawrócili się A Melchizedek zaprowadził pokój w kraju Na czas swego panowania Dlatego zwano go księciem pokoju I był królem Salem Panując po swym ojcu i wielu było przed Nim i po Nim, lecz nikt Go nie przewyższył. Dlatego jest On szczególnie wspominany. I nie potrzebuje powtarzać, gdyż to, co powiedziałem, wystarcza. Oto Pismo Święte jest przed Wami. Jeśli będziecie przekręcać słowa Pisma, będzie to na Waszą własną zgubę. I gdy Alma powiedział im to, wyciągnął w ich kierunku rękę i zawołał potężnym głosem. Teraz jest czas nawrócenia się, albowiem zbliża się dzień zbawienia. I Pan głosi to wszystkim narodom poprzez aniołów, aby wszyscy poznali radosną nowinę i rozgłasza to pośród wszystkich swoich ludów, nawet tych rozsianych po całym świecie. Dlatego do nas również doszła ta nowina. I jest to nam dane wyraźnie, abyśmy zrozumieli i nie zbłądzili, a to ponieważ jesteśmy tułaczami w obcym kraju I Pan nam sprzyja Obwieszczając tę radosną nowinę Wszędzie w naszej winnicy Albowiem aniołowie Oznajmiają to teraz wielu w naszym kraju W celu przygotowania serc ludzi Na przyjęcie Jego słowa Gdy przyjdzie On w swej chwale I teraz czekamy tylko na ogłoszenie Przez aniołów radosnej nowiny O Jego przyjściu Gdyż zbliża się czas Jego przyjścia A nie wiemy jak szybko to nastąpi. I proszę Boga, aby nastąpiło to za mego życia, ale będę się tym radował bez względu na to, czy nastąpi to wcześniej, czy później. I gdy przyjdzie On na świat, aniołowie oznajmią to sprawiedliwym i świętym, aby spełniło się, co nasi ojcowie przepowiedzieli o Nim według ducha proroctwa, który w nich był. Moi bracia, z głębi serca, z wielkim niepokojem, sprawiającym mi aż ból, pragnę, abyście mnie posłuchali, pozbyli się swych grzechów i nie odkładali swego nawrócenia na później, lecz ukorzyli się przed Panem i wzywali Jego świętego imienia, byście czuwali i nie ustawali, modląc się, abyście nie byli kuszeni ponad swą wytrzymałość. Pragnę, abyście prowadzeni przez Świętego Ducha Stawali się pokorni, łagodni, ulegli, wytrwali, pełni miłości i wszelkiej cierpliwości Pokładając wiarę w Panu, mając nadzieję, że otrzymacie życie wieczne I zawsze żywiąc w swych sercach miłość Bożą, abyście zostali wyniesieni ostatniego dnia I weszli do Jego odpoczynku Niech was Pan błogosławi, abyście się nawrócili i nie ściągnęli na siebie Jego gniewu, byście nie zostali zakuci w łańcuchy piekła i nie ponieśli drugiej śmierci. I Alma mówił im dużo więcej, co nie jest zapisane w tej księdze.